Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, a Ty oglądasz mój kanał o tym, jak waży piwo w domu 314wo.pl Tam możesz znaleźć wszystkie informacje, które opublikowałem i publikuję. 314wo to jest taki rebus, zachęcam do pogłówkowania, co on może oznaczać. Dziś, dziś będę opowiadał o fermentacji mojej 44. Wa warki to był y, taki Belgian, Belgian coś tam, już nie będę go nazywał ani y, Belgianem blondem, ani Belgianem pale ale, bo wygląda tak jak tutaj na, y, za mną, czyli jest dosyć, y, wychodzi na dosyć ciemne, to y, prawdopodobnie wina albo zasługa, y, zasługa słodu kararet, który tam się znalazł. <śmiech> tak wygląda w tej chwili tak wygląda w tej chwili to, to piwo już, już piwo. Jak widać na samym dole tutaj gęsta warstwa drożdży bardzo ładnie, bardzo ładnie się one zbiły w tą gęstą masę. Także no to znaczy, że dobrze były drożdże były dobrze flokulujące. Ja... Pokażę, nie wiem, czy to widać. Będzie jeszcze widać, jak będę butelkował, jak ono wygląda. Nie wiem, czy, czy teraz dobrze widać, jak ono wyglą wygląda. Zdrowe. Zaraz yy, powąchamy tu z rurki. Jak pachnie. Pachnie zdrowo. Pachnie zdrowo. No dobrze, to ja zapraszam w tej chwili na yy... Zapraszam na ekran pokażę jak wyglądała fermentacja, jeśli chodzi o, o podstawowe parametry, czyli stopień odfermentowania i, i, i temperaturę. Tak, to co widać na ekranie to jest właśnie właśnie wykres odfermentowania i wykres temperatury, odfermentowanie to jest zielona linia, temperatura to jest niebieska linia, tutaj to, dobra, fermentacja tej warki kończy się mniej więcej tutaj. Zaczęła się, zaczęło się wszystko 24 stycznia, wtedy, wtedy to piwo ważyłem, a tutaj 6 lutego wrzuciłem i spindel do nowej warki i od tego momentu tak naprawdę zaczyna się nowa warka, dlatego nie ma co tutaj oglądać tych wcześniejszych rzeczy. Tak wygląda, o, powiedzmy, że tak wygląda, wygląda wykres tylko dla, dla tej warki. Także jak, jak widać znowu, znowu ono się w którymś momencie zatrzymało. Dobra, sama fermentacja powiedzmy zaczęła się powiedzmy, skończyłem w sobotę, o 20 wrzuciłem ten spindle. Niedziela, godzina 12, rozpoczęła się fermentacja. Czyli dosyć szybko można powiedzieć, że to było od 24 plus 12, no 16 godzin. 16 godzin i po dobie i 5 godzinach, czyli po 30 mniej więcej godzinach, fermentacja się no, zatrzymała, może nie skończyła, ale zatrzymała. I tu znowu nastąpiło przemieszanie tego, potrząśnięcie tym, tym fermentorem, wiaderkiem i znowu troszkę ta, ten ekstrakt spadł. Tutaj znowu nastąpiło przemieszanie, no ale już tutaj jak widać nic się dalej nie działo w związku z tym. Widać doskonale tutaj ten, ta część wykresu jak to ładnie temperatura sobie wzrosła. Temperatura wzrosła do prawie 21 stopni, to wciąż jest w, w, w przedziale dla tych drożdży akceptowalnym. No i tak, no widać, że drożdże, drożdże po prostu tworzą ciepło podczas tej fazy fermentacji, takiej burzliwej. No. I to tyle, co chciałem właściwie o tym piwie powiedzieć. Nie ma co tutaj przybliżać, bardzo ładnie ten wykres obrazuje. W ogóle polecam. I Spindle, jako bardzo fajne, bardzo dobre urządzenie. Ja je bardzo, ja bardzo lubię to urządzenie. I no po prostu jest pomocne. No dobrze, to tyle na wykresie. A teraz zapraszam na, na butelkowanie. A nie powiedziałem jaką mamy datę, a datę mamy 13 lutego, o kuźma, będzie pech. 13 lutego, 17.25. Będę przelewał teraz piwo do butelek, a w zasadzie na razie do tego fermentora, z którego butelkuję. Tutaj mam przygotowany już syrop 114 gram cukru rozpuszczone w jakimś 200 ml wody. Jak mi się udaje? No, uważam, że to jest bardzo mocne stężenie. Ja, ja podchodzę w ten sposób do, do syropu, żeby on miał jak największe stężenie. Wlewam gorącą wodę, w związku z tym cukier się rozpuszcza łatwo. Wlewam go do butelki, którą kapsuluje, w związku z tym jest łatwo go mieszać. I w ten sposób y, mam gęsty, gęsty syrop. Y, dobrze, butelki zdezynfekowane. Fermentor, z którego będę przelewał butelki zdezynfekowane. Y, co jeszcze Aha, Jakieś 40 parę kapsli. Zaraz sobie wrzucę. Gdzie ja te kapsle mam? A tu ciemno jest. Dobra. Mam kapsle, także wrzucę w tej chwili 40 parę kapsli do Starsana do roztworu. No i na razie tyle. Nie mam tutaj statywu, a nie bardzo chcę mi się po prostu go przynosić. Ale uwaga! Wkładam nas do piwa. Tak wygląda. Już z daleka czuć bardzo ładny, yy, bardzo ładny zapach. Dobra, teraz... Mmm, pięknie, pięknie, kuźwa, naprawdę pięknie. Czym ja to chmieliłem? Czym ja to chmieliłem? A, czymś amerykańskim. No dobrze, amarillo i, i cascade, no, bardzo ładnie, bardzo ładnie czuć tym chmielem. No dobrze, to ja teraz y, przeleję to piwo do, y, do fermentora, bardzo ładnie. Zmierzyłem już y, odfermentowanie. Y, przypominam, że gęstość początkowa, to można sprawdzić w poprzednich filmach, 17,2 i gęstość końcowa 5,2. Tak, tak mniej więcej. Bez, no tak, bo to z refraktometru on tam podaje do trzeciego miejsca po przecinku. Ale przecież wiadomo, że ja też niedokładnie tam te linijki odczytuję, bo one są. Ta podziałka jest bardzo taka mała. No ale to mniej więcej tak. No dobra, czas na przelewanie w butelki. Także ja idę sobie teraz przyniosę kapslownicę i zacznę rozstawiać butelki, tak żeby je tutaj napełniać już. Ale muszę powiedzieć, że zapach obiecujący. Koniec. Mam 40 butelek piwa z tej, z tej warki plus jedna taka 0,33 nalewana już przez lejek. Tak to wygląda. Bardzo lubię ten moment. Zwieńczenie, no w pewnym sensie, bo zwieńczeniem jest degustacja tak naprawdę ostatecznym. No i tyle. Żegnam się z Wami. Miło było Was gościć na moim kanale. E, cóż, następny raz z tym piwem za jakieś może 2-3 tygodnie Degustacja. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Oglądaliście 314wo.pl Ja nazywam się Bartek Staniszewski. Pijcie dobre piwo. Na razie.